Dobra. Drodzy Państwo, ostatnie zajęcia, ostatni wykład, yy, który będzie miał najmniej wspólnego z wykładem. Tak? tak mi się wydaje, że na tyle dużo już usłyszeliście, że, że macie trochę swoich przemyśleń, mam nadzieję przynajmniej. Jeśli się będziecie nimi chcieli spodzielić z resztą grupy. Yy, tytuł trochę prowokacyjny, ale yy, ujmujący chyba wszystko to, co chciałbym, yy, żebyśmy yy, dzisiaj powiedzieli. Wiecie, jakby całym celem, znaczy odkąd ja pamiętam, może nie odkąd pamiętam, ale pewnie jak miałem już jakieś tam 10, na pewno jak już byłem w liceum, to się mówiło, że będzie Uniwersytet Częstochowski. Pierwszy pomysł był taki, że uniwersytet powstanie przez połączenie IJD wtedy jeszcze nie było IOD, WSP, Politechniki i seminarium jako w potem Politechnika się wypiła, yy, seminarium jakoś też tam nie szło, więc potem ten pomysł padł, potem znowu coś tam było. Ostatnie zmiany z zeszłoroczne też mają prowadzić do powstania Uniwersytetu Częstowskiego, czyli likwidacja Wydziału Nauk Społecznych. I więc jakby cały czas gdzieś tam na tym horyzoncie majaczy, bliżej lub dalej, ten Uniwersytet Częstowski. No, nie ukrywam, to był też jeden z głównych motywów, dla których zdecydowałem się, żeby taki wykład zaproponować pani dziekan. Żeby zobaczyć, na ile ta uniwersyteckość, ta idea, która ma 800 lat pasuje do Częstochowy. Pasuje do IOD, pasuje do, do tego, co znamy. Tak? A ponieważ nie ma nic gorszego niż e, filozofować w, bez e, faktów. Czyli trochę tak jak to mówił e, Hegel, pewnie znacie przynajmniej część z Was, kiedy powiedziano mu, że Panie profesorze, Pańska teoria nie zgadza się z faktami. To Hegel odpowiedział słynne, tym gorzej dla faktów. Nie? Więc nie, to nie jest filozofia, którą, którą ja proponuję i którą ja popieram. Odwrotnie, znaczy fakty mają nam wyznaczać wnioski, do których my dochodzimy. Okay? Więc połowa, mniej nawet może niż połowa zajęć to będzie próba pokazania faktów, tego, tego jaki jest, tak? tego z czym mamy do czynienia, jaka jest tradycja, w której jesteśmy. A druga połowa, druga część będzie poświęcona temu, jak mogłoby być, tak? czego byśmy chcieli, czego wy byście chcieli jako studenci, yy, czego ja bym chciał jako, jako pracownik, okay? Więc najpierw trochę, trochę faktów, bo pewnie tego nie wiecie, nikt wam o tym nie mówił, a powiem wam, że nawet nie tak łatwo jest to wygrzebać. Yy, bardzo dużo uczelni jakoś chwali się tym, u nas to, to nie jest jakoś bardzo rozbudowane, chociaż strona jest po prostu ogromna i znaleźć tam coś nie jest tak łatwo. Takby cały ten obszar idei yy, nie jest łatwo wydobyć. Więc przynajmniej, że jak skończycie za dwa dni studia, to żebyście wiedzieli, gdzie studiowaliście. Yy, uczelnia powstała w 71 roku. Tak? To była dosyć wtedy modne były zakładanie uczelni po, yy, po, po PRL-u. Jakbyście sobie zobaczyli, to jest. Yy, no między innymi, tak, ale już jakby nie wchodząc w takie polityczne sprawy, ale jak zobaczycie sobie listę polskich uniwersytetów, tak, tych, które są obecnie w Polsce, to jest z XIII wieku Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Warszawski kiedy powstał? 1919, jeśli dobrze pamiętam. Czyli 500 lat później, tak? 700 lat później. I później cała reszta uniwersytetów to są uniwersytety, które powstały zaraz po zakończeniu wojny. I para uniwersytetów, które powstały w ostatnich latach. Tam w Bydgoszczu, w Białymstoku i tak dalej. Nie? E, AJD powstało jako wyższa szkoła nauczycielska i miała dwa wydziały matematyczne, przyrodnicze i pedagogiczne. Czyli te dwa wydziały, jeden na Waszyngtona, drugi po sąsiedzku, tam, e, one są od początku. Nie? F, e, trzy lata później zmieniono nazwę na Wyższa Szkoła Pedagogiczna. I ona sobie funkcjonowała przez. 40 lat. W 77 roku po raz pierwszy, bo najpierw jako szkoła, Wyszeszka nauczycielska, nie można było dawać stopnia magistra. Nie? Ale już w 77 roku, czyli tam po 6 latach, już pierwszych magistrów wypuszczano. W 90. roku dopiero powstał Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Wydział Wychowania Artystycznego. W 2012 Dzięki czemu? Który? Instytut historii, ten powstał dzięki kilku które po prostu chciały nowe mhm. kierunki. Mhm. Mhm. Mhm. No i Wydział wychowania Artystycznego 4 lata temu, 5 lat temu już blisko przemianował się na Wydział Sztuki. Więc to jest dopiero tak powiedzmy połowa historii AJD. W 2004 roku przekształcałem WSP w Akademię Anna Długosza. Tak, Akademia to jest trochę inny yy, statut uczelni. Trochę wyżej wymagany jest. Dlaczego? Dlatego, że żeby uczelnia mogła być akademią, musi mieć co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora. I ten wymóg był spełniany. W 2008 powstał Wydział Nauk Społecznych i po dwóch kadencjach został zwinięty. To znaczy w zeszłym roku pewnie część z Was przynajmniej pamięta jak decyzją, no taką polityczną trochę, to znaczy strategiczną, bym powiedział. Ówczesnego rektora został znowu połączony, dlatego że Wydział Nauk Społecznych wydzielił się z Wydziału Filologiczno-Historycznego i teraz znowu został połączony. Więc tak naprawdę, widzicie, nie ma tutaj jakichś bardzo wielu eventów, nie? Parę rzeczy się wydarzyło, raczej taka spokojna historia, Pewnie jakiś rozwój jest, tak? bo zaczynaliśmy od dwóch wydziałów, teraz mamy cztery wydziały, no ale był moment, kiedy było pięć wydziałów, a znowu są cztery wydziały, więc jak to oceniać? Trudno powiedzieć. I tu są cytaty z takiej oficjalnej broszury, jak sobie wejdziecie na stronę albo znajdziecie w wersji papierowej, to jest nie, chyba studentom dawane, albo na konferencjach, to jest taka broszura, taka reklamówka tego, czym jest IOD i czym ma być. I tam jest podzielone na, na kilka elementów. Ładne zdjęcia są w ogóle. Nawet kilku studentów rozpoznałem. Yy, I jest najpierw jest misja. Akademia imienia Jana Długosza w Częstowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczpospolitej Polskiej. Misją Akademii jest działalność naukowa i dydaktyczna. Zobaczcie, jakby to samo, co od samego początku to weszło uniwersytetowi. To nie ma być tylko... Miejsce nauczania yy, i to nie ma być tylko miejsce uprawiania nauki, tylko to ma być miejsce i uprawiania nauki i później przekazywania tej nauki. Trochę jakby zgodnie właśnie z tym mottem Dominikanów. Realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy. Yy, tak jakby doktoranci nie byli studentami obecnie, no ale... Prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracy z ośrodkami naukowymi, krajowymi, zagranicznymi. Uczelnia działa w zgodzie z uniwersalnymi zasadami. tak jakby Już odwołanie się jest do, do, do pewnej uniwersalności. Z uniwersalnymi zasadami etycznymi, regułami postępowania, utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich. Tak? Jakby w misji cały czas jest to odwołanie do, do bycia w tradycji uniwersytetów, nie jakiejś tam akademii, tylko uniwersytetów. Zabiega o kształtowanie postaw w warunkach sprzyjających wychowaniu młodzieży akademickiej i samorealizacji jednostki. Troszczy się o poszanowanie wartości akademickich oraz ich rozwijanie w atmosferze wolności i tolerancji. Akademia prowadzi konsekwentną politykę podnoszenia jakości kształcenia. To ostatnio nie wiem co znaczy, ale to wszędzie jest pisane. To chyba jest takie po prostu takie taka klisza. Akademia prowadzi konsekwentną politykę podnoszenia jakości kształcenia. I jeszcze dalej. Tu zaznaczyłem sobie te rzeczy, które jakby też pokazują yy, te aspiracje. Uczelnie realizuje swoją misję ze świadomością rangi historycznej, społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej, regionu, jej tak? regionu. Ewidentnie ten kontekst lokalny jest tutaj bardzo ważny. Jako uczelnie o tradycjach związanych ze szkolnictwem pedagogicznym... ma No, no jakąś tam jest, no. Jako uczelnie o tradycjach związanych ze szkolnictwem pedagogicznym, tak, to, to jest ta tradycja, akademia prowadzi formy kształcenia praktycznego, równocześnie rozwijając dynamicznie kierunki uniwersyteckie. Tak, czy zobaczyć taki trochę szpagat po części. Znaczy w tym znaczeniu, że nadal ten wymiar pedagogiczny jest ważny, ale uczelnia chce uzupełniać go przez kierunki uniwersyteckie. Tak? Które te kierunki miały być uniwersyteckie? No to, to jest kwestia do dyskusji. No bo nie wiem, nie ma na przykład psychologii, która obecnie jest takim fundamentem, nie ma socjologii. Nie? To są, jak dzisiaj myślimy o kierunkach uniwersyteckich, to przede wszystkim y, takie przychodzą do głowy. Nie? Ale oczywiście można powiedzieć, że, że poczekajcie, nie wszystko na Oraz tworząc coraz bogatszą i wszechstronną ofertę dydaktyczną. Już dziś uczelnia, uczelnia z dużej, Realizuje model nowoczesnej jednostki akademickiej, uwzględniającej różnorodne kierunki badań studiów, odpowiadającej na zapotrzebowanie oraz oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego i podejmującej wyzwania stojące przed współczesnym szkolnictwem wyższym. Nie wiem, czy to widzicie, tak, jeżeli ktoś słuchał tego, co było mówione przez ten czas jakoś tam uważnie, to myślę, że zauważy, zobaczcie. Akademia Naugosza odpowiada na zapotrzebowanie oraz oczekiwanie otoczenia społeczno-gospodarczego. To jest dokładnie to, co jest wymienione w idei Multiwersytetu i Uniwersytetu nowożytnego. Tak, czyli tych dwóch ostatnich koncepcji, które się narodziły gdzieś tam w latach 30. i później w 60. że uczelnia nie jest autonomiczna od środowiska, w którym istnieje, tylko właśnie ma jakoś tam odpowiadać na to oczekiwania. Tak? No nie, no, mówimy tutaj na razie tylko o deklaracjach, tak? Mhm. No, tak, no jasne, natomiast mówimy o, o deklaracji, tak, jak, jak uczelnia sama siebie widzi, tak? Czyli zobaczcie, że ta różnica, multiverset mówi, że on jest niewolniczo, się poświęca pracy na rzecz społeczeństwa, a ten uniwersytet, ten modern idea, idea of modern university, Mówi, że pracuje na rzecz. Tak? Tutaj nie jest powiedziane, że to jest jakby całkowicie po prostu niewolniczo poddanie się użyteczności, ale też jest jakby wspomniane, że uczelnia odpowiada na zapotrzebowanie i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Tak? Czyli nie, nie istnieje autonomicznie. Nie jest tak, że ona robi swoje, tylko ona cały czas jest w jakimś takim twórczym napięciu czy w twórczym dialogu, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Yy, dalej. W misji uczelni wpisana jest wizja wieloprofilowej, autonomicznej, uniwersyteckiej jednostki naukowej i dydaktycznej. Tak? Widzicie, znowu jest, pojawia się to, to uni, ten uniwersytet. Wieloprofilowej, autonomicznej, uniwersyteckiej jednostki naukowej i dydaktycznej. Autonomicznej od czego? No Nie od otoczenia społeczno-gospodarczego, bo to już było wcześniej powiedziane, że to jest ważny partner. No to autonomicznej od czego? Tak? Od innych uczelni? No jeżeli spojrzycie na pracowników tej uczelni, to prawie wszyscy z nich robili, kształcili się poza nią. Więc nie jest autonomiczna w tym znaczeniu, że sama sobie może kształtować kadry. Nie? E, finansowo jest autonomiczna no, tak jak większość uczelni, tak? czyli e, jest autonomiczna od miasta, ale jest całkowicie na garnuszku ministerstwa. Nie? Więc to też jest pytanie: w jakim znaczeniu jest autonomiczna? Tak? Jakby to było tylko pod miasto, to bym to niedawno e, Uwaga, e, w, w wizja. Tak, tak, tak. Posiadająca znaczną pozycję naukową i dydaktyczną w Polsce i Europie. Jak to jest, to, to zaraz się okaże. Tak? Jaka jest ta pozycja? Rozwijający się w zgodzie z aspiracjami, dążeniami miasta, czyli cały czas jest to jakby ten, ten kontekst lokalności. Regionu i kraju we współpracy z krajowymi zagranicznymi instytucjami partnerskimi. I to chyba jest ostatni slajd o tej misji. E, ale dlaczego to jest ważne? Zawsze się zastanawiałem, i do tej pory nie do końca łapię, skąd się wziął ten patron Jan Długosz. E, panie Norbercie, może pan wie, jako historyk? No jak wiele innych, on był proboszczem w Kobudzku z tego co kojarzę. No, ale wiecie, takich osób było sporo, nie? Dlaczego akurat on? To jest znany. jak było nadawane to pewnikiem było... Było referendum, nie? Jak chyba nazwa był No, no. Przy każdym był wtedy profesor Zarewski, historyk. No I Instytut Historii był motorkiem, który ściągnął tą usługę I jako piesłyną, chciało to nadawanie doktoratu. Mhm, no mhm. <stairancie> Zakrzewski, Zakrzewski, chyba nie Zalewski, chyba? Zakrzewski, tak. Chyba tak, tak mi się wydaje, bo Zalewski jest u nas jeszcze. Więc jakby jest odwołanie się do tego patrona, tak? Na samym końcu misji. Akademia realizuje swoją misję odwołując się do osoby i swego patrona. Osoba i ideały to jest historyk, dziejopisarz i ksiądz. Te dwa pierwsze jakoś tam może się pojawiają, trzeci nie? i do symbolizowanych przez jego działalność uniwersalnych wartości etycznych. Postać Jana Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty, a dyplomata jeszcze, a także wychowawca, to już nie wiem, czy tak na pewno. A także wychowawcy zobowiązuje do wypełniania misji uczelni w poczuciu nieustannej i wytrwałej służby społeczeństwu. znowu się pojawia jakby ten aspekt służby społeczeństwu. No to idźmy dalej, żeby nie przeciągać. Cały czas jesteśmy na tej ulotce i w tej ulotce jest taka strona, która jest zatytułowana "A i osiągnięcia. Jestem ciekaw, co Wy na to powiecie, bo na pewno tego nie czytaliście. Ja też tego bym nie czytał, gdyby się nie przydało do dzisiejszego wykładu. Wiesz, no jak to te ulotki, nie? Po prostu ma być kolorowo dużo, żeby człowiek po prostu, wow, ile tu się dzieje. A jak się zacznie to rozbierać, no to różne ciekawe rzeczy wodą. Jest jedną z największych uczelni publicznych w regionie. No zależy, co się przyjmie jako region. Jeżeli regionem jest Częstowa, to rzeczywiście jest jedną z największych, bo jest druga. Jeżeli jest jako województwo, to na pewno nie. Jeżeli jest jako województwo, to na pewno nie. Yy, bo jest, nie wiem, czy w pierwszej dziesiątce by się zmieściła. <grystekowa manipulacja> yy, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. To już musicie sami ocenić. Dorobek naukowy akademików owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami. No, trzeba by pytać chyba na dziale matematyczno-przyrodniczym, czy tam mają jakieś patenty. Byłbym zaskoczony. Aha. Wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia, takie jak tutoring i e-learning. Tutoringi, bo od tego roku jest. Nie wiem, jak u nas działa e-learning. Pracowałem na kilku uczelniach, też w ramach e-learningu. To moim zdaniem, jest zupełnie niesprawdzone, no, a rzeczywiście brzmi dobrze. Współpracuje z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Zgadza. A są jakieś poza Europą? poza Europą były jakieś próby podobne. A no właśnie. Nie są. Gdzie? Z czym współpracują? W A, czyli na wschodzie też. Okej. Okay. Nie, bo ta współpraca rzeczywiście to jest coś, co... Znaczy ja to rozumiem pod względem ekonomicznym, a rzeczywiście ta współpraca jest zasadnicza na wschód. Z Niemcami chyba tam jest kilka uczelni, a tak naprawdę to jest bardzo dużo na Ukrainie, w Czechach, w Słowacji, nie? nie? słyszałem o żadnej uczelni anglosaskiej. Z kim? Chińskimi? Może za wysokie krzesełka tu były. Wykorzystują, wykorzystuje nowoczesną infrastrukturę, multimedialne, aule wykładowe, laboratoria, planetarium. To akurat prawda. Mam projektor. E, posiada bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy i akademik. Tak? Dlaczego też Wam to pokazuję? Dlatego, że to, to jest tak zatytułowane. Atuty i osiągnięcia. Tak? E, jasne, że ten budynek jest jakimś osiągnięciem, ale nie trzeba być uczelnią, żeby mieć taki budynek. Nie? E, Biblioteka, OK. ale ja na przykład wielu Polsce tam nie jestem w stanie znaleźć. Jak coś naprawdę potrzebuję, to zaczaj jadę do którejś z bibliotek w Krakowie. Wydawnictwo, no comment, tak? Akademik, ośrodek sportowy, nie byłem, nie wiem, nie? Więc oczywiście ta infrastruktura ona się znajduje, natomiast to, co jest na początku, to jest jakby pokazanie, że i nauka, i dydaktyka stoi na wysokim poziomie, nie? Czyli głównym atutem i głównym osiągnięciem jest powiedzenie, że jako uczelnia znaczy coś w regionie. No i tylko ten jeden chyba, tak? Jeden, jeden punkt, ten środkowy, czwarty, mówi o edukacji. I potem jest coś takiego, oferta, naszym studentom proponujemy. Jest napisane, co proponujemy naszym studentom. Atrakcyjne kierunki interesujące specjalności. Bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, w tym języków rzadkich, poszukiwanych na, języku, na rynku pracy. Możliwość odbycia stażu i praktyk w renomowanych firmach. Nie? Jak sobie sam Udział w programie wymiany międzynarodowej, w tak zwanym orgazmusie. Nowoczesną naukę i wysoką jakość kształcenia, specjalistyczne laboratoria. Może teraz faktycznie robią, może na i były, ale... Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesne metody kształcenia wzorowane na najlepszych uczeniach europejskich, tak jak tutoring. Moim zdaniem, tutoring jest naprawdę prze, przereklamowany. E, w ogóle wiecie, czym jest tutoring? No, chyba w tym roku to Tak, tak, ale to w ogóle nie jest ten prawdziwy tutoring. Prawdziwy tutoring e, jest trochę połączony z tym, co, czego doświadczacie, mając opiekuna roku. Tutor w, w krajach anglosaskich, na przykład na Uniwersytecie w Oksfordzie, w Cambridge bo w całej tej tradycji, on jest związany z tym, że każdy student ma swojego opiekuna, właśnie tutora. Czyli kogoś, kto pomaga mu odnaleźć się w środowisku akademickim, zaplanować karierę, pomaga wybierać przedmioty. Taki pomysł też był, kiedy ja zaczynałem swoje studia, też mieliśmy tutora i na przykład do zaliczenia semestru jest konieczna, była jedna czy dwie jakby spotkania z tutorem, który musiał się podpisać w indeksie. Tak? Czyli tutor to, tutoring to, w ogóle te wszystkie, tutoring, mentoring, po prostu nauczyń, coaching. Yy, to jest coś, co, czego ja do końca nie rozumiem. Czy czym się różni tutoring od, od ćwiczeń? Nie? Tutoring w takim prawdziwym założeniu to jest właśnie to, że każdy student ma swego opiekuna naukowego. Każdy student, nie rocznik, tak? tylko, tylko student, z którym się spotyka indywidualnie który pomaga mu dobrać zajęcia, program studiów, ponieważ pierwszy rok zazwyczaj jest takim rokiem rozpędowym, gdzie wszyscy studiują to samo, więc z tutorem, jakby się student zastanawia, który kierunek studiów powinien wybrać, tak naprawdę w czym się powinien specjalizować. Tak? A ten nasz tutoring, no nie wiem, to pierwszy semestr czy tam pierwszy rok, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Tylko Wam mówię, że to, co się nazywa tutoringiem, nie do końca jest tym, co, jak powiedzicie, do Stanów, powiecie, tam zobaczcie, tutora, to on robi coś zupełnie innego niż, niż u nas. U nas to są po prostu jakieś tam zajęcia prowadzone metodą tutoringu. Formy kształcenia online dzięki metodom e-learningowym. To my to z panem Adamem robimy, nie? Online możecie yy, uczestniczyć w zajęciach. Profil kształcenia dostosowany do rynku pracy, czyli cały czas jednak ta presja, że uczenie ma dać zawód, także po studiach macie mieć zawód. Szeroką współpracę krajową i zagraniczną, dobre zaplecze socjalne, baralicja, możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim, a to akurat na pewno prawda jest, bo to widzę, że jak ktoś chce, to może. Perspektywę dalszego rozwoju na studiach podyplomowych. Okay. Oferta. Ktoś coś chce skomentować? No to jeszcze to jest rzut z tego, z tego folderu. Rzeczywiście tych kierunków jest od groma po prostu. Nasz wydział ma tych kierunków was 15, matematyczny, przyrodniczy jest 10, pedagogiczny tam ile jest 6, artystyczny 5. Okay? Czyli tych kierunków jest bardzo dużo. Większość z nich, jak zobaczycie tam w nawiasie, one są prowadzone na pierwszym, na drugim stopniu. Studia doktoranckie są prowadzone tylko na tych dwóch wydziałach. To jest ciekawe, że najstarszy wydział, czyli wydział pedagogiczny, w ogóle nie ma studiów doktoranckich. To jest, to jest, to jest tragedia moim zdaniem. Wydział sztuki dosyć młody, tam z różnych powodów, różnych perturbacji. Środowisko nie chce go uznać jako, jako naukowego, tak? czy naukowo-wartościowego, więc... Więc też nie ma, tak? ale no u nas jest rzeczywiście, na naszym wydziale, w sensie na filologiczno-historycznym, tych kierunków jest mnóstwo. No, no i póki co nie jest uznana, tak? tylko że nam na razie nikt nie odrzucił wniosku jak yy, Wydziałowi Sztuki trzy razy. I zobaczcie jak się super nam składa. Dokładnie tydzień temu Perspektywy opublikowały nowy ranking na kolejny rok. Test, yy, też zresztą o tym była mowa na ostatniej radzie wydziału u nas tutaj, w tym miejscu i profesorowie bardzo się oburzali, jak to, jak to, jak to. Metodologia może być yy, kwestionowana, tak dlaczego takie kryteria są przyjęte, a nie inne i tak dalej, ale pytanie jest proste. Kto z Was słyszał o perspektywach? No ręka do góry. O gazecie. No, o gazecie. Tak? I oni mają ranking. To już za moich czasów, czyli w latach 50., kiedy ja wybierałem swoje studia, już wtedy się patrzyło na perspektywy. Okay? I to jest rzeczywiście, metodologicznie można dyskutować. Ja nie mam podstaw, żeby wątpić, ale można dyskutować. Natomiast nie można dyskutować z wpływem, jaki perspektywy mają na maturzystów. Oni wybierają uczelnie w dużej mierze, jeśli mają wybór, to na pewno jak, w jakim stopniu sugerują się tym, co, co mówią perspektywy. I tydzień temu została opublikowana najnowsza edycja, więc od razu ją wykorzystam. Nasza akademia wśród uczelni publicznych yy, znajduje się w siódmej dziesiątce. Między 61 a 70 numerem. To jest tak samo jak w najlepszych yy, takich yy, rankingach. Nie podaje się od pewnego momentu, nie podaje się dokładnego miejsca się podaje po prostu dziesiątki. Dlatego się na przykład mówi, że UW jest w piątej setce. Nie jest 413, tylko jest w piątej setce. tak też po prostu jest gorsze niż uczelnia 60 i lepsze niż uczelnia 71. I kryteriów mamy kilka. N najgorzej wygląda prestiż. Powiem Wam, bo to jest też ciekawe. Ostatnio się dowiedziałem, jak jest badany prestiż w perspektywach. Dzwoni się do kilku tysięcy, ponoć dla Adama Olechat, też właśnie dzwoniono z tym pytaniem, do kilku tysięcy profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopień albo tytuł w ciągu ostatnich 3 czy 4 lat. I pyta się, gdzie chcieliby, żeby ich dzieci studiowały. Prawie nikt nie chciałby, żeby ich z profesorów nie chciałby, żeby dziecko studiowało. Częstowie. To nie znaczy, że nie chcą tej uczelni, tylko pewnie większość z nich w ogóle nie ma pamięci, że taka istnieje. Nie? Tak się bada prestiż. Absolwenci na rynku pracy to jest całkiem nieźle, też wbrew temu, co pan Norbert powiedział. Tak? 46% to jest jak w punktach tam na maturze tej nowej. Nie? Że absolwenci sobie całkiem nieźle radzą. Innowacyjność tak? i to, co było wcześniej, że mamy patenty i tak dalej. Też z perspektywy perspektyw nieprawda, ale potencjał naukowy jest na przykład bardzo wysoki. Widzicie? Zle 69-70%, tak? czyli perspektywy są bardzo dobre. Tak? Potencjał naukowy jest bardzo dobry, natomiast gorzej jest z wykorzystaniem tego. Efektywność naukowa, czyli, yy, czyli przede wszystkim publikacje, no też nie najgorzej, 41, zdalibyśmy maturę. Warunki kształcenia też byśmy zdali maturę, e, ale już jest gorzej, tak? Niecałe 40% i umiędzynarodowienie studentów 330, 30, 3, 9, 3, 30. Ja nie za bardzo wiem, jaka to jest wartość tego, żeby były studia umiędzynarodowione, bo mam mnóstwo znajomych, którzy byli na Erasmusie i naprawdę nic się nie nauczyli. Poznaje trochę kultury, przywieźli trochę pieniędzy, co niektórzy. Inni poimprezowali za te pieniądze i ich nie przywieźli. Ale nie mam nikt z nich nie powiedział, że czegoś się nauczył w sensie studiów. Nie? To był po prostu wyjazd, który ich otrzaskał trochę z inną kulturą, trochę z językiem. Ale to nie jest tak, żeby nie wiem, jadąc tam do Madrytu, bo dużo moich koleżanek jechało do Hiszpanii. Nie wiem dlaczego, na Erasmusa. Nauczyły się trochę języka, tak? Obyli się z kulturą, nauczyły się jeść tapas, ale tak naprawdę nic im to nie dodało do, do wiedzy zawodowej. One akurat studiowały na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ktoś z Was był na Erasmusie? To się wybiera? No teraz to już na pewno nie. Chodzi o no, te wartości europejskie. No właśnie, nie wiem, ale widzicie, że to jest jakby cały czas podkreślane, tak? Zobaczcie, w tym roku, nie wiem czy po raz pierwszy, ale to jest jeden z takich lat, kiedy rzeczywiście bardzo mocny nacisk na to był położony, przyjechało sporo wykładowców międzynarodowych, znaczy zagranicznych. No i jak? Jak to oceniacie? To jest was miał zajęcia z profesorami zagranicznymi. No i? Pan zasłoni tą kamerę. No nie no pozytywne wrażenia, negatywne, neutralne. Powiem no, ale co do jednego Ja mam bardzo przyjemnie, ale wykładowo kiepsko. To też jest wykładanie w obcym języku. Nie? Kiedy ja jadę i wykładam po angielsku, to sam wiem, że mój wykład po angielsku nie jest tak dobry jak po polsku. To jest jasna sprawa. Czy dla studentów to coś wnosi? Nie wiem, nie mam takiego pasowa, poczucia. Bo jeżeli to jest czerwiec, koniec semestru i mm. to to jest dosyć... Więc yy, to umiędzynarodowienie Ono jest na pewno wartościowe, kiedy to jest coś naturalnego. Nie? Kiedy nie wiem, jest jakiś przygraniczny uniwersytet. Byłem na konferencji wtedy, co nie mogłem być u was. To chyba wtedy było? Nie, to byłem w Krakowie. Byłem w Cieszynie, tam w maju w każdym razie. I tam jest wydział etn etnograficzno-jakiś tam Uniwersytetu Śląskiego. Przy samej granicy, w ogóle super miejsce. I tam rzeczywiście mnóstwo profesorów z Czech pracuje. Oni świetnie mówią po polsku i to rzeczywiście ma sens, bo to jest teren przygraniczny, wydział etnograficzny, więc Śląsk Cieszyński jest taki wielokulturowy. To ma sens. Nie? Natomiast jaki ma sens, żeby yy, nie wiem, żeby przyjeżdżał i historii uczył jakiś profesor z Rosji? Nie? Jeżeli on będzie rzeczywiście wykładał o historii Rosji, super. Nie? Natomiast yy, to umiędzynarodowienie powinno być czymś naturalnym, wynikać z naturalnych kontaktów, a nie być czymś wymuszonym ekonomicznie, prawnie, jakkolwiek na to spojrzymy. Nie? Yy, tyle bym co do tego Kto jest To Ktoś coś? Chodźmy dalej. Tu mamy naszych sąsiadów z naszej dziesiątki. To też mi pokazało, że jestem w takim razie takim właśnie wykładowcą z, z siódmej dziesiątki, bo inne uczelnie, na których pracuję, większość, część dni się tutaj mieści, większość się mieści. I one są alfabetycznie, więc tutaj nie, nie, nie patrzcie na to, że mamy miejsce 62. Ale nie jest tak źle, zobaczcie. Mieszczą się z nami trzy uniwersytety i nie doszło Uniwersytet Akademia Krakowska, czy Krakowska Akademia. Oni nie dostali uniwersytetu, tak? Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. On powstał w latach, 2000, w 2004, powstał jakoś tak niedawno. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, moja alma mater. Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, czyli jedyny w Polsce chyba uniwersytet pedagogiczny. Jest z nami w dziesiątce, ale zobaczcie potem, że on jest za nami. No, jakieś tam szkoły biznesu, szkoły gotowania na gazie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Świętokrzyska, więc Politechniki, Kolegium Civitas, bardzo renomowana uczelnia. Bardzo renomowana uczelnia, taka naprawdę realizująca właśnie tej dały tutoringu takiego prawdziwego, małej uczelni, dla bardzo wyspecjalizowanej w Warszawie, też jest z nami. Ale zobaczcie, tu są tylko uczelnie pedagogiczne, są cztery klasyfikowane i jesteśmy tuż za nim. Tak? I zobaczcie tutaj jak jest. W 2014 roku byliśmy pierwsi w trudnościach pedagogicznych, w 2015 drudzy, w zeszłym roku trzeci, teraz znowu drudzy. Tak? To pokazuje przynajmniej w dużej mierze, moim zdaniem, że odchodzi się jednak od tego nacisku na pedagogikę, czy na wymiar pedagogiczny. Tak? Raczej idzie się w stronę przedmiotów humanistycznych, a ten Wydział Pedagogiczny jest taki trochę jakby, no właśnie, niezależny. Tak? To nie jest już tak, że Akademia na Długosze jest Akademią Pedagogiczną. Wyprzedzamy jakąś tam Akademię Pomorską i Akademię Pedagogiki Specjalnej, ale, ale w rankingu raczej spadamy niż rośniemy. No i tu są wszystkie pozycje od roku 2000 ja zdawałem maturę w 2001. Wtedy zaczynaliśmy tam w między 60 a 70, czyli tak jak teraz. Czy przez te 17 lat nie poszliśmy w górę. Parę razy nam się zdało, zdarzyło spaść, a zasadniczo nie jesteśmy w stanie przebić tego szklanego sufitu, jakim jest miejsce w 60. Myślę, że to widzicie. Nie jest tak źle, bo byliśmy w 9.20 w latach 2009. 2008, 2010, pewnie gdzieś tam, tak? Ale zasadniczo jesteśmy dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 20 lat temu blisko. Nie? I to jest jedna z rzeczy, która akurat nas cieszy, nas przynajmniej filozofów, dlatego, że filozofia jest na 13. miejscu w Polsce. Z 20 chyba dwóch czy czterech i fizyka jest na 13. Tak? Co ciekawe fizyka ma prawo doktoryzowania, my jeszcze nie mamy tych praw, może będziemy mieli, więc to też jest skok, bo ostatnio mieliśmy zdaje się 18 czy 17 miejsce, więc akurat ja tutaj wstydu nie mam, ale zobaczcie, chemia jest już poniżej 15 miejsca, politologia 18 miejsce, tutaj nie jest źle, nie jest źle ale konkurencja jest też spora, nie? administracja 18 miejsce. Filologia polska poniżej 20, to jest ciekawe, to mnie bardzo zaskoczyło. Tylko, że na filologii pracują tacy profesorowie, którzy dla mnie są wielkim autorytetem. No i tradycja dydaktyczna filologii polskiej na naszej uczelni jest bardzo, znaczy jedna z najstarszych. Tak? Mają prawa dyktoryzować z dwóch dyscyplin. Historia 23, więc nie za dobrze. Filologia obce 25, no ale tutaj też konkurencja jest spora. Biotechnologia 29, więc tak naprawdę szału nie ma, nie? jeżeli patrzymy na kierunki. No i jako potencjał dosyć wysoki, zobaczcie. Mamy miejsce tam powiedzmy 65, załóżmy średnio, ale jeżeli chodzi o potencjał, to mamy 46 miejsce. Tak? Czyli patrząc tylko na, nasze, na nasz potencjał, na nasze możliwości, jesteśmy w stanie być w piątej dziesiątce, a nie w 7. Okay? I takie tylko krótkie podsumowanie tego, co mamy. Tak? Potem spróbujemy sobie powiedzieć, co mogłoby być, ale co mamy. Nie udało mi się znaleźć nowszych danych. W 2015 było 5,5 tysiąca studentów. I około 500 wykładowców. Około 700 pracowników, z czego 500 naukowo-dydaktycznych. Czyli mniej więcej, zobaczcie, wypada 10 studentów na jednego wykładowcę. To nie jest źle. To nie źle. Mówi się, że takim dałem jest siedmiu studentów na wykładowce za granicą, nie? Ale dziesięciu na, na wykładowce nie jest źle. Tylko, żeby to było równomiernie rozłożone, tak? Bo patrzymy statystycznie. Yy, znacie to powiedzenie, tak? Małe kłamstwo, duże kłamstwo w statystyka. Cztery yy, wydziały. Czterdzieści kierunków. Tak? Dużo? No dosyć dużo. Dosyć dużo. Jak na... Na 5,5 tysiąca studentów, no to kierunków 40. To nam wypada 12 studentów na kierunek? Ja w ogóle wiem, jak powstają te kierunki. No jasne, że tak. Nie? Jasne, że to, to różnie bywa. Natomiast. Nie robi się statystykę. Ile potencjalnych studentów będzie. Przyjdzie. Jaki zysk będzie. No jasne. Spora w tych kierunków ma zakłada pewną ilość i zysk jest na bardzo, te, powiedzmy zakłatami, że będzie 20 studentów i zysk jest na bardzo niewielkich granicach zysku i strat. Mm -hmm. Wystarczy, że będzie 10 studentów, żeby ten kierunek... O, jasne, że tak. Jasne, że tak. Jeden, jeden z kierunków ostatnio został zamknięty, znaczy od przyszłego roku już nie będzie naboru, więc, więc się zmniejszy. Nie, ale, yy, no ale zasadniczo ten wybór jest sporny. No 40. Na Uniwersytecie średniowiecznym jest 3. Tak? jeden podstawowy 4 w sumie, tak? Tutaj macie 40. I nie ma żadnego z tych, które były na Uniwersytecie Siedniowiecznym. E, tylko z jednej dyscypliny możemy nadawać stopień, znaczy nawet no, to się formalnie nazywa procedura yy, o nadanie tytułu profesora z historii. Ostatnio wydaje mi się, że profesor Cuter u nas to dostał, tylko jeden. I tylko historia może habilitować. Tak? Na te 40 kierunków, na te y, pewnie około 40 instytutów, tylko jeden może nadawać stopnie wyższe niż, y, niż doktor, y, a wyższe niż magister może u, nadawać pięć. Jeżeli będziemy mieli szósty, stąd jest cały ten spór. Jeżeli będziemy mieć szósty, możemy walczyć o bycie uniwersytetem. To jest taki nacisk na filozofię, żebyśmy, żebyśmy zdobyli takie uprawienia. Co jest ciekawe, bo filozofia jest jednym z najmłodszych kierunków u nas na uczelni. E, wiecie, a gdzie jest pedagogika? Nie? Gdzie są wszystkie te kierunki pedagogiczne? Gdzie jest matematyka? Gdzie jest informatyka? Gdzie jest e, filologia obca? Gdzie jest, e, nie wiem, wiecie, wszystkie te stare, stare instytuty? Pedagogiki, nie ma, Dlaczego? Aha. na takie Natomiast widzicie, nie, że pod takim względem nauki, tak, nie dydaktyki, tylko nauki, no to dosyć słabo jest. Na przykład na mojej alma mater są trzy wydziały, i każdy z nich ma prawa chyba wszystkie. Ok. No to puśćmy wodze wyobraźni i zastanówmy się, co byśmy chcieli, żeby było, tak, bo jak jest, no to każdy widzi. Trochę danych, nie, no nie wiadomo, czy będzie, tak, ale jeżeli już będzie, to dobrze, żebyśmy byli przygotowani na to, co nadejdzie. I tutaj nie będzie nic, co ja mam do powiedzenia, znaczy do napisania, bo do powiedzenia to pewnie mam. Tylko są pytania do Was przede wszystkim. Jaki typ uniwersytetu chcielibyście tutaj mieć, jeśli miałby tutaj powstać uniwersytet? często owie. Czy to na bazie IOD, czy obok. Nie ma, nie ma znaczenia. Pewnie raczej na bazie, bo, bo niemożliwości nie ma. Są, y, ustawa daje dwie możliwości. Jest uniwersytet klasyczny, tak się to nazywa, i uniwersytet przymiotnikowy. Klasyczny to jest taki, który kształci, no właśnie, klasyczny, czyli realizuje tą taką pełną ideę uniwersytetu. Jest y, universitas, jest, jest, y, jest, są wszystkie kierunki akademickie, można tak powiedzieć. Tam zda się jest warunek 13, chyba 13 yy, uprawnień do doktoryzowania, yy, gdzie jest wszystko, a z drugiej strony są tak zwane uniwersytety przymiotnikowe czyli uniwersytet w, jakimś, w jakiejś działce. Uniwersytet pedagogiczny, uniwersytet artystyczny, uniwersytet yy, techniczny, uniwersytet yy, humanistyczny, uniwersytet przyrodniczy, uniwersytet rolniczy itd. itd. Ok? W którą stronę chcielibyście, żeby, żeby ta uczelnia poszła? Żeby zachowała ten charakter pedagogiczny? Yy, a może... Czytałem nawet wczoraj czytałem wywiad zeszłoroczny wywiad z ówczesnym rektorem Bąkiem, który mówił, że on by chciał, żeby powstał uniwersytet... no jest w ogóle kurczę, najlepszy. Uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy. jak humanistyczno-przyrodniczno, to prawie wszystko tu jest, tak? Ale okej. Okay. Yy, czy właśnie uniwersytet pedagogiczny? A może żaden z tych przymiotników Was nie będzie satysfakcjonował? Bo chcielibyście, że powstał uniwersytet taki sam, jak jest Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, czy Adama Mickiewicza, gdzie jest wszystko. No. Nie obiecam, że pani rektor ogląda te filmiki. Mam nadzieję, że nie. Yy, ale sugestie mogą jakieś dotrzeć. No. Czyli, Czyli to, nie, niektóre wydziały powinny jest np. dostęp do internetu, jest coś takiego jaki jest w tym budynku, a nie ma. Powiem, że nowoczesne łapki, a nie łapki pamiętające lata 50. Czyli dla Pana też ważniejsze, do tego też dojdziemy. Nie, to dla mnie zupełnie nie Dla mnie też to zupełnie nie jest ważne, przecież projektor mi się przydaje jak widzicie. Ale. to Okej, okay, do tego dojdziemy, do tej bazy. Najpierw skupmy się na tym, tak? Czy raczej, no mówię, mieliśmy pięć zajęć, tak? 5 razy 2. To jest 10 godzin wykładowych na temat idei uniwersytetu. Ja która Was przekonuje? W USP, tak? uh -huh. I to, to taka tradycja była tutaj rzeczywiście, że, że szkoła kształciła nauczycieli. Natomiast skoro nie ma doktoratów tutaj i w tym kierunku się nie rozwinęło, to. To byłoby, zgodnie z tradycją, najbardziej sensowne. Uh -huh, uh -huh. Ale no jakby kadra, jakby władze nic nie zrobiły w tym kierunku, więc ja myślę, że, że dobry byłby ten klasyczny. Uh -huh, uh -huh. To wiecie, na klasyczny trzeba by czekać jeszcze około 100-13 lat. Ale, no ale to jest ta perspektywa. Dla mnie też oczywiście klasyczny. Znaczy można zacząć od jakiegoś przymiotnikowego, ale ja na przykład, wydaje mi się, że jedynym sensownym, Jedynym sensownym, właśnie tym przymiotnikiem, tak? czyli, yy, bo, bo to jest, zależy pod, pod jakiego ministra się podpada. To też, yy, to też ma znaczenie. Ten przymiotnik to określa. Jeżeli wpadniecie pod, yy, powstanie Uniwersytet Rolniczy, to ministrem odpowiedzialnym jest minister rolnictwa. Marek Sawiecki. Nie, jego już nie ma. To ten nowy, co, aha, ten Szyszko. Minister Szyszko. Jeżeli to jest Uniwersytet Przyrodniczy, no to tam nie wiem pod kogo. Jeżeli to jest jakiś tam uniwersytet właśnie medyczny, no to pod ministra zdrowia i tak dalej. Tak? Ale wydaje mi się, że no właśnie ze względu na, na tradycję i też chyba na wymiar no, taki, taki społeczny, no to chyba uniwersytet pedagogiczny tylko tutaj miałby sens. Nie? Bo wiecie, nadanie uniwersytetowi uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy, no to jest nic niepowiedzenie. nie niepowiedzenie. Tak mi się wydaje, nie wiem, Was, gdyby to był Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny imienia Jana Długosza? a w ogóle byście nie brali uwagi na... Okej, okay, no to przejdźmy do tej, do, do tej dalszej części. Uniwersytet klasyczny, w sensie tego uniwersytetu z takimi największymi tradycjami, pewnej jednorodności, spójności, czy raczej multiwersytet, tak? Większe rozbicie, czy większa jednorodność? Większa współpraca między wydziałami, czy raczej to, żeby na przykład... Wiecie, bo taki, taki był pomysł ten pierwszy, żeby powstał uniwersytet. Tak? Politechnika zostaje sobie Politechniką. Ma swoje wydziały takie, jakie ma, budynki takie, jakie ma. Jest WSP, które ma wydziały, które ma. Jest jeszcze do tego seminarium duchowne, które staje się wydziałem teologicznym. Jest tam sobie, gdzie jest. E, jeszcze jakieś tam miała być, nie wiem, czy Akademia Polonijna, czy Wyższa Szkoła Hotelarstwa i czegoś tam. Tak? Czyli sklejamy rzeczy, ale tylko w zasadzie nazwą. Tak? Powstaje Uniwersytet Częstochowski, ale nie ma większej współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Tak? Każdy zachowuje odrębność. Czy raczej wolelibyście, żeby właśnie z Akademii na przykład Jana Długosza wyrósł uniwersytet, który organicznie się rozwija, tak jak Akademia Jana Długosza z naturalnym rozwojem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, czyli Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Tak? Nie wchłonęliśmy żadnej innej szkoły. Teraz ostatnio ponoć coś tam przejęliśmy, ale jakieś takie zupełne popierdółki. Nie? Ale to jest coś, co się rozwija organicznie. Czy raczej nie przeszkadzałoby Wam, albo może byście woleli, żeby ten uniwersytet przyszły, potencjalny, wchłonął y, większość uczelni z Częstochowy, tak żeby było łatwiej na przykład studiować? No, jak byście to widzieli? Co nie nie jesteście? Ja rozumiem godzinę. Trzeba było się napić coli. Mogę komuś dać chłyka, ale tylko dziewczynie. No. Panianiu. Ja jestem za, za klasycznym. Czyli jednak bardziej jednorodnym. Tak. Myślę, że, że multi Dla mnie się to rozmyje wszystko jakoś. Tak, uh -huh. wydaje mi się, że, że to się rozmyje. Natomiast dla mnie klasyczny ma szansę podnieść prestiż. Uh -huh. No zobaczcie, co to jest ciekawego, tak? że to o czym mówiłem i co idea, która się narodziła w Kalifornii, ona jest do wykorzystania tutaj. <śmiech> Gdybyśmy połączyli się właśnie z Politechniką, czy jeszcze z kilkoma uczelniami, to de facto powstałby multiwersytet, tak? bardzo rozbity. Jednak teraz mamy niby te cztery wydziały, tam artyści się trzymają u siebie, przyrodnicy są u siebie, ale ostatecznie jest takie miejsce jak to, gdzie możemy się spotkać. Tak? Nasze, moje ukochane panie z pierwszego roku studiowały na, na nadal studiują malarstwo, nie? Skończyłyście, dopiero będziecie broniły się niedługo, nie? E, no i chyba potrzułem trochę zajęć Marysza Ziembowskiego nie? Spodobała wam się filozofia i przyszły do nas. Tak, jest pewna wymiana. E, jest tutaj kilka osób, przynajmniej było w zeszłym tygodniu, z, z, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, nie? Ja mam zajęcia na pedagogice, w sensie jest pewna wymiana, tak? To, nie jest to jakoś bardzo bliskie, ale jest, jest jakiś pewien wspólny kontekst. Nie? Natomiast y, oczywiście można pójść w inną stronę tak? i y, powiedzieć, każdy wydział będzie miał własną autonomię, siedzicie sobie w swoim własnym sosie, ale łączy nas nazwa. Wszyscy korzystacie i wszyscy pracujecie na prestiż y, uniwersytetu. Nie? Więc zobaczcie, że, y, że to cały czas, że tak powiem, karty leżą na stole póki co. Ktoś coś jeszcze dodałby? Idźmy dalej. No tutaj to mam nadzieję, że macie coś Jaka nazwa? Ja mam tylko jedną, ale... No, jak, jak, jaki uniwersytet chcielibyście kończyć? W Częstochowie, nie to, że Jagielloński, a nie Xforski. No, Uniwersytet im. Jana Długosza? Komu się podoba ta nazwa? Komu się podoba nazwa? Komu się nie podoba nazwa? Okej, okay. Pani Rektor. Yy, czy, no nie wiem, ja mam takie poczucie, znaczy dla mnie, a nie, to nie w tej marnace, w tej drugiej granatowej mam znaczek Jana Długosza, bo był rok, tam Długoszowski chyba w zeszłym roku, i wszyscy dostaliśmy, znaczy kto chciał, znaczek z patronem. Yy, nie mam jakiegoś poczucia, że on tutaj się po prostu unosi jakoś nad, nad naszą, Yy, niestety mam wrażenie, że na przykład Jan Paweł II się bardzo unosi nad kulem, tak, Nawet yy, nad, nad moją alma mater, tak? bo teraz coś na szczęście zmienia, ale na wydziale teologicznym to po prostu 90% prac magisterskich to był Jan Paweł II, o. Nie? Yy, tutaj Jan Długosz. Panie Norbercie, na historii? Mało. To no hmm. magisterki. Więc zobaczymy. Jeżeli nazwa ma świadczyć o czymś, znaczy nazwa ma wyznaczać jakiś kierunek, to, to nie wiem, czy ten Jan Długość jakoś bardzo, bardzo sprawdza. No jak nie Jan Długość, to, to jaka nazwa? No, pani Marto. Zupełnie nie? Nie myślała pani o tym. A kto myślał? Kto z Was chciałby skończyć uniwersytet? Uniwersytet filozoficzny. Panie jak kto z Was chciałby skończyć uniwersytet? Żeby mieć na dyplomie nie Akademia Nargoszka, tylko Uniwersytet jakiś tam. Mało. Czy w sensie. Może być po prostu. Ja też bym za taką nazwą optował, tak? Nie tylko w takim że warszawski, ale rzeczywiście wydaje mi się, że oprócz tego wymiaru pedagogicznego to ta uczelnia ma moim zdaniem duży potencjał taki lokalny. To znaczy tak jak jest. Tak jak jest, nie wiem, huta, jest jeszcze huta, nie? Tak jak jest, kurczę, włókniarz i parę innych rzeczy, I Jasna Góra i tak dalej, one świadczą o tożsamości tego miasta. To znaczy, gdyby nie było Jasnej Góry, to moim zdaniem nie byłoby częstowy. Gdyby nie było chuty, to za mojego dzieciństwa, znaczy w sensie ja już tego nie pamiętam, ale dawniej ta huta się nazywała Bolesława Bieruta. I byłem tam w którejś klasie, tam w podstawówce i pani pyta moją koleżankę, gdzie pracuje twoja mama? W Hucie Bierucie. Więc... Yy, więc teraz potem to była Huta a teraz to nie wiem jak się nazywa, nie? Yy, I Uniwersytet w tym znaczeniu, yy, naprawdę gdyby był Uniwersytet Częstochowski, nie? to to rzeczywiście byłaby pewna marka, która... Bo ten przymiotnik by wskazywał tak naprawdę częstochowskość, tak? Znaczy to nie jest Uniwersytet, który będzie zbierał najlepszych nauczycieli akademickich z całej Polski. Albo z całego świata. Nie będzie zgarniał najlepszych studentów z całej Polski. Znaczy nie taka będzie idea, że ktoś przyjedzie to super. Tak? bo się zakochał w jakiejś Częstochowiance, super. Ale zasadniczo to będzie uczelnia, która ma trochę charakter lokalny. Tak? Historycy powinni w dużej mierze jakby badać historię tego regionu. Gdybym ja robił doktorat w historii, to ja bym na pewno pisał o, o, o wojnie 39-45 w Częstochowie. To jest fascynujący temat. Nie? Filozofia, czy gdyby powstał wydział medyczny, Powinni się inspirować jakoś duchem Biegańskiego, który był niesamowitą postacią. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli ta częstochowskość, nie wiem, na duża część zajęć na, w Instytucie Filologii Polskiej powinna być poświęcona Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej tak? i e, jakby poświatowskiej. Pawlikowska nie masz często, nie poświatowska, ale nie poświatowskiej. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Powinni analizować teksty elektrycznych gitar. I tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli ta częstochowskość, moim zdaniem, ona byłaby czymś, co by nas odróżniało. Jeżeli będziemy uniwersytetem humanistyczno-przyrodniczym imienia Jana Długosza, no to co takiego specjalnego tutaj będzie? Nie? Nawet większość ludzi nawet nie wie, kto to był Jan Długosz. Antoniego Długosza, to się zna, ale Jana Długosza. Imienia Olka Staszczyka. O, imienia Olka Staszczyka, to jest dobre. Olka Klepacza. Yy. Idźmy dalej. Jakie wartości wydają się Wam cenne yy, s, dla takiego uniwersytetu, tak? Padł ten internet, jakby cała ta baza dydaktyczna. Jasne, że to jest ważne, nie? Ale czy coś jeszcze? Kontakt ze studentami. Też. Kontakt ze studentami, tak? Czyli bliskość. To, zobaczycie, to nam się jeszcze rozwinie, tak? Tylko teraz tylko teraz tak ogólnie pytam, kontakt ze studentami, tak? czyli wykorzystanie tego, że na jednego wykładowcę przypada 10 studentów. I że można się spotkać, można, yy, można się poznać, można yy, mieć z wykładowcą bliższy kontakt niż tylko to że to jest po prostu wielka aula i tam się go słucha, a on potem wsiada w samochód i jedzie do domu, wy w samochód i tam w tramwaj i jedziecie do domu. OK, mamy dwie, co jeszcze? Jak się nie marzy, to się nic nie ma. Ja bym jeszcze podniosła tutaj e, no, tą kadrę uh -huh. Tak? bo e, my w tej chwili jakby jesteśmy zamknęci na tym wydziale filozoficznym, do którego... E, w dziale filologicznym. Tak, uh -huh. Miałabym zastrzeżenia. Na, e, z filologii polskiej no, ni niestety też, ale bo wykładowcy są może dobrze tylko z tego co wiem, stosunek do studenta. Uh -huh. Zresztą rok studiowałam na filologii polskiej. Także może coś tam mogę powiedzieć. Zresztą Adaś też, tak? Mm -hmm. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam. No właśnie. Nie w czyli... każdym przypadku, ale generalnie tak. jest tak, że na filozofii to inaczej wygląda. Mm -hmm. Tak, na mm -hmm. zupełnie inny kierunek. Jasne. I, i... Ale tą wartość jako ogólną wartość, tak? To tej na kontaktu na i, na... i nauki. Na, tak. mm -hmm. okay. Czy dydaktyka? Coś jeszcze? Na przykład za mało Bardzo znanych. Mhm. O, to, to z całą pewnością. Tak, tego, tego chętnie byśmy posłuchali jakiegoś takiego światowego światowej sławy wykładowej. Wiecie, bo ja, ja też jestem wielkim zwolennikiem tak zwanych wykładów gościnnych. Ale nie na tej zasadzie, jak teraz są ci wykładowcy zagraniczni, czy profesorowie zagraniczni, czy jak to tam się nazywa. Tylko rzeczywiście y, ja miałem tą możliwość, to jest niesamowite, ale wiecie, bycie w Krakowie też daje dużo możliwości, których nie ma w Częstowie, to jest naturalne. Y, ale byłbym za tym, żeby taki wykład jak, jak teraz mamy, tak, nie był prowadzony przez jakiegoś tam Sebastiana Galeckiego, o którym nikt nie słyszał, tylko żeby rzeczywiście był jeden wykład, tam nie wiem, 15-godzinny, my mieliśmy takie wykłady 30-godzinne, przyjeżdżał profesor, nie wiem, Charles Taylor na przykład. Naprawdę takie wybitne postaci z, z całego świata. Yy, jeden czy dwa wykłady w roku, na który, i które normalnie się zaliczało. Tak? Oczywiście nie, nie pamiętam czy był egzamin, ale chyba było zaliczenie i on funkcjonował właśnie jako wykład do, do wyboru. W języku angielskim to jasne, chyba że ktoś z Niemiec przejął to w języku niemieckim, yy, ale to rzeczywiście to było niesamowite. To było niesamowite. Kiedy człowiek miał okazję się spotkać y, z taką postacią, to wam, mówiłem wam o y, Alasderze na tam na trzecich chyba zajęciach to było. Ja pisałem o nim magisterkę. To było tak, że ja w ogóle nie nim nie słyszałem, przyszedłem z zupełnie innym tematem, chciałem pisać o C.S. Lewisie i to mówi Panie Sebastianie, jak pan chce zrobić karierę, to na McIntyre. Ja mówię, no dobra. Przeczytałem tam w jeden tydzień książkę i zrobiłem. I w 2000 14, tak, broniłem magisterkę w 2006. W 2014 pojechałem do niego z nim pracować. To jest niesamowite. Pamiętam, jak czekałem na korytarz, w sensie nie na korytarz, tylko w jego gabinecie. Tam gabinety profesorowie to mają wielkości, kurczę, takiej kabiny w Kiblu. Taki malutki, nie? przeszklony, i tam na niego czekałem, i on wszedł. Nie? To, to jest niesamowite doświadczenie. Nie? Kiedy o kimś piszecie magisterkę, czytacie jego książkę, a potem się z nim spotykacie. I ja jestem całkowicie zwolennikiem takich wykładów gościnnych, kiedy przyjeżdża rzeczywiście ktoś, nawet gdyby uczelnia miała wyłożyć na to 30 tysięcy złotych. Moim zdaniem to są warte tego pieniądze. Dlatego, kiedy McIntyre w zeszłym roku był w Polsce, to, to starałem się go zaprosić, ale wiecie, gość ma ponad 90, więc, więc po prostu ze względów zdrowotnych już nie przyjechał. Ale no prawie 90, 89. Ale to jest, moim zdaniem, do zrobienia. To jest do zrobienia i moim zdaniem to, to by było niesamowite. Znaczy widziałem jakieś kurcze zdjęcia chyba. W zeszłym roku, czy dwa lata tam był y, chyba Korwin, był Grzegorz Brown i w sensie były pełne sale, nie? Więc to nie jest tak, że... że... Słucham? Poważnie? No to widzicie, no to nędza, to, to bardzo słabo. Nie? E, ale rzeczywiście, bo tak kiedyś tutaj był wykład i, i też proszono mnie nie powiem, na jakim kierunku, panie doktorze, może by pan tak, żeby pan zgarnął tych studentów i ich tutaj przyprowadził. No dobra. Panie? Tak, tak. Y -y, Sylwestrze. Mogę się zapytać, ten kuczyń, się merylankę. Profesor Wiśniewski zaprosił swojego znajomego, prawda? Jakiś muzyk do którego filozof. Uh -huh. No i czym się to skończyło? Tym został zaproszony, no, dobry w ogóle ktoś, ktoś znany i tak dalej, i dla studentów zamknięte tylko politycy i naukowcy. Uh -huh. Na się Nawet podobno to nie w jest, jest, jest, jest, jest No był trochę, był. E, jakby, znaczy motyw tam był jedną rzecz, tylko tak powiem, na usprawiedliwienie tej decyzji pani rektor, bo ja to też trochę rozumiem. E, Rafał Blechacz jest na tyle popularny, że za nim jeżdżą ludzie. On w Polsce daje koncert raz na pięć lat. Więc by się zwaliło, gdyby to był otwarty koncert, to by się zwaliło mnóstwo ludzi z całej Polski. A dla studentów? Więc, więc tak naprawdę to była kwestia wejściówek dla studentów, moim zdaniem. Nie? Więc to moje tylko na, na marginesie, jaki był, jaki, był, jaki był argument, moim zdaniem, racjonalny. Natomiast to, o czym mówił pan Sylwester, to jest, to jest pełna racja. Tak? To znaczy ja też jestem za tym, żeby nie robić promocji na zasadzie pokazania się posłom, Zresztą nie, niektórzy nie tacy najgłupsi, ci posłowie, którzy byli. E, tylko to powinno być wydarzenie święto uczelni. Nie? nie święto miasta, tylko święto uczelni, skoro nam się udało dzięki profesorowi Wiśniewskiemu kogoś takiego zaprosić. E, więc tutaj całkowicie się zgadzam. Nie? Natomiast wydaje mi się, że, że naprawdę jest potencjał. Znaczy ja naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego mm, nawet ostatnio sobie o tym myślałem. Już studenci z filozofii o tym wiedzą, że mi najlepsze przy, pomysły przychodzą do głowy pod prysznicem. I yy, tam w zeszłym tygodniu pod taki pomysł, że jak będą wybory samorządowe, to koniecznie trzeba w tamtej auli zorganizować debatę kandydatów na prezydenta Częstochowy. Czy znaczy, moim zdaniem to jest, to jest jakby to jest, to jest najnaturalniejsze miejsce na taką debatę. nie? Kandydaci niektórzy przyjdą, ale zainteresowanych, tylko po jest, i prezydent miasta znowu to... To kim nie chcę, z odpowiednim komentarzem i z pustym krzesłem, tak? Natomiast moim zdaniem właśnie, jeżeli to ma być Uniwersytet Częstochowski, to to ma być miejsce, w którym my, tak naprawdę tutaj wyku wykuwane są pomysły na Częstochowe, nie? nie? tam, kurczę, w Urzędzie Miasta, gdzie pracują eurokraci, i po prostu biurokraci, y tylko tutaj, wiecie, od czas do czas sobie czytam różne fora, tak? Bo ostatnio rzeczywiście Matiaszczyk ma talent albo odpowiednich ludzi do wyciągania y kasy z Unii Europejskiej. I ostatnio znowu znaleźć dofinansowanie na budowę dwóch nowych, czy przebudowę dwóch nowych dróg. Tylko komentarze, jak sobie wejdziecie na jakikolwiek portal o Częstochowie, komentarze są takie. No właśnie, znowu kasa na to, żeby przejechać przez częstochowe a nie żeby się tutaj zatrzymać. No i trochę jest w tym racji, nie? że ułatwia się ludziom tranzyt przez częstochowe buduje się drogi po to, żeby przez częstochowe przejechać, a nie inwestuje się w to, co, co się w Częstochowie dzieje. Ja rozumiem trochę zdenerwowanie ludzi, bo, bo dla Częstowianina to, to powinno być wartością, no, ale to jest jasne, że jeżeli polityk dysponuje pieniędzmi, to on robi rzeczy, które mają a ułatwić mu reelekcję, to jest naturalne, niestety tak, to jest bardzo złe, ale tak jest, b y, robi to, co jakby jest mu najłatwiej osiągnąć, bo najmniej, najmniejszymi kosztami uzyskać uznanie wyborców. Nie? Natomiast moim zdaniem to tutaj, na, na Uniwersytecie Częstochowskim kiedyś powinny być wykuwane idee, które Urząd Miasta tak naprawdę tylko wciela w życie. Mogę tylko, do liceum i wszystkich uczniów do studiowania w Częstochowie. O! I bardzo dobrze. To akurat jak najbardziej. nie? Natomiast ta częstochowskość wydaje mi się tutaj ważna. Coś jeszcze? No to idziemy dalej. Jakie cele, jakie zadania przed takim uniwersytetem byście stawiali? Nie to, wiecie, jak pewne wewnątrz rzeczy powinny być, tylko cele i zadania. No ja podałem jeden, tak? Naturalnie to wyszło. Jakby wykuwanie pomysłów na Częstochowę, tak? Że tutaj powinna się toczyć debata o Częstochowie, o regionie, o, o tym, co jakby bezpośrednio ludzi tutaj dotyczy. Tutaj się powinna to, toczyć debata. Tak? Nie na Radzie Miasta, bo tam pff, wiadomo, jak to wygląda. Proszę mnie przerwać, bo ja pan mnie przerwę. Tylko, yy, tylko w tym miejscu. Tak? Historycy powinni robić swoje, politolodzy powinni robić swoje, bezpieczeństwo narodowe powinno robić swoje, filozofowie powinni robić swoje. Yy, a do Urzędu Miasta powinno się jeść tylko po kasę dajcie na to, na to, na to, na to. Nie? Jakie jeszcze inne cele? będą osobami znaczącymi yy, i będzie można ich wymieniać yy, później podnosząc uczelni. Mm. w uczelni. To jest, jeśli dobrze rozumiem Panią Anię, to jest dokładnie ten sam postulat, który padł yy, na ostatnich zajęciach, ta dyskusja o elitarności. Tak? Nie przyjmowanie elit, bo na to nie mamy szans, przynajmniej na razie, żeby ktoś przyjechał, a, bo ja chcę studiować u Gałeckiego. Nie, nie ma szans, póki co przynajmniej, ale jest szansa, żeby wychodziły stąd elity. Żeby ludzie, którzy, żebyście wy, którzy kończycie te studia, byli elitą. I czy to zostańcie w Częstowie i będziecie tutaj kształtować to miasto, czy wyjedziecie gdzieś na zewnątrz, do innych miast, czy do innych krajów i będziecie wizytówką tej uczelni. Nie? To, to z całą pewnością. Na przykład robi się coś takiego, że uchwali się uczelnia nowym budynkiem, tak? uh -huh. nawiązaniem nowego kontaktu, a nie pochwali się studentem. kto skończył? gdzie pracą, ja już nie mówię o uniwersytetach w Stanach, gdzie są miejsca dla noblistów, tak? ale właśnie pokazanie sylwetek i, i wtedy buduje się prestiż, mhm. tak? przyjdź tutaj, bo zobacz, kończył ten czy tamten. Mhm. I, i... Ale wiecie, jak Błaśczykowski bronił licencja, to po prostu nawet pani wicerektor, prorektor przyszła zrobić sobie zdjęcie. Nie? To jest za mało, to jest za mało. To znaczy takie ogrzanie się w czyimś świetle to jest za mało. To musi być ktoś, kto będzie mówił, że to, co go ukształtowało, to ta uczelnia. Dokładnie tak. Więc zobaczcie, był, był taki slajd, a tutaj osiągnięcia czegoś tak. Nie pojawili się absolwenci. Nie? Absolwenci nie, nie, nie zostali ukazani. Być może to jest kwestia, żeby to poprawić za rok. Tak? Absolwenci nie zostali ukazani jako osiągnięcie, a to powinno być największe osiągnięcie Akademii. Nie? I to nie, nie chodzi tylko o największe te, ale wypuściliśmy tylu i tylu magistrów, tak? Jakby tyle, tyle osób, nie wiem, właśnie to trzeba dobrze sformułować, tak jakby zostało, właśnie zostało elitą tego miasta. Nie? I, uh -huh, uh -huh, uh -huh. I do mnie mailowo przychodziły takie wypełnij po, po studiach, czy pracujesz. I mnie to rozśmieszyło, bo może to wypełnić ktoś, kto pracuje w kiosku ruchu za przeproszeniem, chociaż tych kiosków już nie ma. Ale i też znajduje... A to właśnie było, bo osiągnięcie, jakby pracował w kiosku ruchu, którego nie ma. To jest taki. Jest to ale, ale tutaj, a można nie pracować. E a być no, osobą jakby no. spełnioną. Ale biuro karier nie tego szuka niestety. To jest, wiecie, to też jest śmieszne, tak, że istnieje biuro karier, a, nie, nie, nie. a dopiero od niedawna powstało właśnie biuro, które ma wyszukiwać granty dla naukowców i tak dalej. Nie? W sensie, no, bo, to, bo to nie jest wina naszej uczelni, tylko to jest pewien trynt w całej Polsce, że wszystkie uczelnie mają biuro karier, znaczy, żeby się chwalić tym, żeby pomóc znaleźć pracę, to ma pewnie wartość, ale też yy, przede wszystkim, żeby się chwalić właśnie jaki tam odsetek studentów pracuje, jaka jest mediana zarobków w pierwszym, piątym, ósmym roku. Tak? To uczelni, moim zdaniem, w ogóle nie powinno interesować. Nie? To powinna być zewnętrzna jednostka, która współpracuje z uczelnią, ale uczelnia jest dla studentów, nie dla absolwentów. który mówi, mam absolwentów uh -huh. z tej uczelni, są świetni, tak, uh -huh. przychodźcie tu, bo, bo fajnie kształci. No to jest dla mnie miernikiem wartości tej uh -huh. uczelni, a nie sam, sam papierek uh -huh. czy, czy uh -huh. budynek. Zobacz, że teraz z papierek jest bardzo łatwo uzyskać. Jeszcze jakieś cele albo zadania? Się wydaje się, mm. to jest istotne nie tylko dla tej uczelni, ale w ogóle dla uczelni w Polsce, to debaty na tematy społeczne, które gdzieś tam żerą się politycy, a nie mają jakiejś mm -hmm. takiej rzeczowej dyskusji. To no weźmy przykład pierwszy z brzegu o tych uchodźcach i cały czas walkują temat, czy przyjmować, czy nie przyjmować. Mm -hmm. Okej, okay. jasne, e, jasne. jasne. Przykład, że. że jasne. O a... kwestii politycznej, a o kwestii moralnej, Jasne, jasne. jasne. Nie ma takiej jasne. dyskusji na poziomie właśnie. Naukowym, Jasne. tak. jak mówię, moim zdaniem, właśnie debata, ale nawet nie, nie musi być na Bóg w jakim wysokim poziomie, takim y, intelektualnym, oczywiście wysokim, ale abstrakcyjnym, tylko właśnie nawet w kontekście jakby częstochowy. Nie? Tak, no właśnie. Gdzie, gdzie powinny być te debaty? Mhm. Właśnie na uniwersytecie. Oczywiście, że tak. E, o, tutaj zapraszać. One na pewno miałyby zupełnie też inny, inny poziom. To, żeby... Jasne, że tak. Jasne. Dobra. Idźmy dalej, 14 po. Duża różnorodność czy duża jednorodność? To nam się trochę łączy z tym pytaniem o multiwersytet czy uniwersytet klasyczny, ale jakbyście to widzieli? Mówiąc krótko. To jest uproszczenie oczywiście. Takie wykłady jak ten tak, czy nie? Bo ten wykład tworzy pewną jednorodność. Tak? Wszyscy wy, którzy przeszliście przez ten wykład, Trochę może sobie pochlebiam, ale myślę, że, że, że nie przesadzam. Wszyscy, którzy przeszliście przez ten wykład prawda, na to, czy studiujecie administrację, filologię polską, fizjoterapię, czy kurczę filozofię, czy cokolwiek innego, będziecie mieli trochę podobny sposób patrzenia na ten uniwersytet. Tak to po prostu działa. Tak? Bo wysłuchaliście tego, co ja mam do powiedzenia, w pewnej mierze was przekonałem, w pewnej wa mierze was nie przekonałem, ale to, co jest najważniejsze w filozofii, postawiłem pewne pytania, których się nie stawia. Nie? Takie wykłady, jak ten, czy te wykłady ogólnouczelniane, one tworzą jednorodność. Czy raczej byście woleli, żeby, żeby była duża różnorodność, tak? Czyli na przykład, czy chcielibyście, żeby taki wykład, jak ten, nie mówię prowadzony przeze mnie, ale taki wykład, na przykład, jak ten, był na przykład obowiązkowy na pierwszym roku, albo że było dwa, trzy takie wykłady do wyboru? Czy raczej chcielibyście, żeby było tak jak teraz, czyli tych PSW macie do wyboru ile, kilkaset? Na semestr? Co bardziej wam pasuje? Z tym tak jest ścieżka, okay, tutaj Okej, no ale jakby mówimy o idei, a nie o praktyce. Tak? Chcielibyście mieć duży wybór? Czy raczej jakiś taki wspólny rdzeń, który wszyscy albo prawie wszyscy studenci tej uczelni przechodzą? Duży wybór jest nierealny tutaj. Próbuję się go wprowadzać, ale to jest bez sensu. Okej, okay, ale mówimy o idei, nie? Tak, tak, bo, to jest, bo to jest do idea, zrobienia, ale... Realia są takie, że lepiej jest dać mniejszy wybór, ale żeby był na tyle realny, że każdy może rzeczywiście wybrać to, co chce, niż dawać ogromną listę i teraz... Okej, okej, okay, okay, ale mówimy o tym, czy, czy właśnie czy dawać duży wybór, czy raczej mniejszy wybór albo mały wybór, ale raczej to, żeby wszyscy studenci mieli wspólny background. Coś pomiędzy. Coś pomiędzy, okay. No, bo ja nawet nie mówię wiecie, o idei uniwersytetu, tylko o tym, że był jakiś wykład, który przychodzą wszyscy studenci y, uczelni. Bo zobaczcie... To jest te... tożsamość studenta, tak? I to jest najważniejsze. Po co tu przychodzisz? Uh -huh. Po co chcesz studiować? Uh -huh. Jak masz inne wyobrażenie, to można skończyć na pierwszym roku, uh -huh. i można znaleźć sobie jakieś y, y, zajęcie praktyczne, tak? Uh -huh. Wiesz, po co przychodzisz... Budujesz z nami tą tożsamość i idziemy z Tobą dalej. Wtedy możemy pracować. Czy przekazujesz pewną ideę? Więc, yy, więc pójdźmy dalej, jakby w tym, od, od ogółu do, yy, do konkretności. Tak? Jeżeli, już nawet nie mówiąc o tym, czy uniwersytet, czy nie uniwersytet, tak? tylko jakie założenie miałoby stać? Czy uniwersalizm, to, że mamy. To, co Wam trochę opowiadają o moich studiach jeszcze, że jest stały program i przedmiotów do wyboru jest niewiele. I wszyscy, którzy w przeciągu iluś tam lat kończą, to pamiętam, jak koleżanka, no, taka znajoma opowiadała mi, ona studiowała filozofię na kulu I mówi: mój ojciec, który skończył filozofię na kulu, miał dokładnie w tych samych godzinach z tymi samymi profesorami zajęcia. Kończył to studia 20 lat wcześniej, czy ponad 20 lat wcześniej. O 8 do, od 8 do 8.30, w poniedziałki był ten sam wykład, który ja mam od 8 do 8.30. To jest przejaw skrajnego konserwatyzmu, tak? czy raczej w drugą stronę. To znaczy to, że na przykład macie yy, pięć wykładów w toku trzyletnich studiów, macie pięć wykładów wspólnych, a cała reszta to są wykłady, na które się rozłazicie po całej uczelni, yy, gdzie możecie sobie wybrać. Tak? Studiujecie bezpieczeństwo, yy, ale ktoś się specjalizuje dużo bardziej w takich przedmiotach politycznych, a ktoś inny dużo bardziej w przemiotach wojskowych albo prawnych, albo w jeszcze jakichś innych. Co by Wam bardziej pasowało? Pani Violetto. No. Bardziej wolność bardziej du duży wybór przedmiotów. Ok. A ktoś inny? Pani Sylwku, niech Pan zamknie drzwi, dobra? Bo widzę, że już następna grupa przejść, żeby nam nie przeszkadzali. No. Mm -hmm. ze względu na to, że tożsamość, tożsamością, ale czy podobno studia na jeden kierunek nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, to mm -hmm. mm -hmm. taka, taki wachlarz możliwości byłby zdecydowanie lepszy, mm -hmm. ze względu na rozwijanie studia. Jasne. A, a jakby Pan to widział na przykład w takim podzieleniu, że studia licencjackie są w zasadzie bardzo właśnie takie uniwersalne, a studia magisterskie są bardzo liberalne? To by dla pana odpowiadał, czy już na przykład studia libe, licencjackie a, też by czy, pan czy, chciał... Czy to byłyby studia jednolite magisterskie? Nie, nie, mówimy, zakładamy, że jest właśnie podział, bo o tym też będziemy mówili, a zakładamy, że są studia licencjackie i potem dwuletnie studia magisterskie. To wydaje mi się, że ten, że ten nie byłby do końca dobry pomysł, mhm. na to, że nie każdy mhm. jest obowiązany do tego, żeby... Jasne, jasne. Jasne, chociaż w praktyce prawie każdy idzie na jakieś magisterskie, tylko może na przykład na inną uczelni, nie? Jasne, że tak. No i znowu pytanie, jedno z pytań, które jakoś tam się wiążą z, z poprzednimi wykładami. Edukacja, czyli przekazywanie informacji. To jest, mówię, to jest roboczy podział, możecie to sobie inaczej nazywać. Przekazywanie informacji, czy raczej kształcenie, czyli przekazywanie pewnych postaw. Mówiąc krótko, czy jesteście zainteresowani czymś więcej, yy, albo inaczej, czy jesteście zainteresowani bardziej wiedzą, którą Wam się tutaj przekazuje, tak, że 2 plus 2 jest 4, że Artykuł 35 Konstytucji mówi to i to. Czy bardziej jesteście yy, przechodzicie tutaj po to, żeby się, mówiąc krótko, i zbyt krótko, ale upraszczając, żeby się dowiedzieć, jak żyć. Albo jak być administratywistą, jak być politologiem i tak dalej tak dalej. Panie Agnieszko, Czy raczej ta postawa? dzisiaj można sobie znaleźć od internetu Mhm. umiejętności, Zostaw umiejętności. Jak znaleźć jak zdobyć, jak związać A może odwrotnie, bo może właśnie tak, że studia powinny dać wiedzę, a potem idziecie na staż i do pracy, i tam dopiero się uczycie, jak tą wiedzę wykorzystywać. Ktoś byłby za tym? Idźmy dalej. Elitarność czy powszechność? To jest przede wszystkim to pytanie, które na ostatnich zajęciach brzmiało. Raczej bylibyście za tym, żeby jak najwięcej studentów tutaj studiowało, czy raczej, żeby Uniwersytet Częstochowski to była uczelnia, w której studiuje tysiąc osób, ale rzeczywiście najlepszych. Czy chcielibyście, żeby ta uczelnia miała ścisłe kryteria yy, przyjmowania, czy raczej, żeby było łatwo się na nim dostać? Testy psychologiczne <grystanie> na te. Ostatnio ktoś mówił o testach psychologicznych dla potencjalnych wykładowców również, więc. Ja bym powiedział powszechność, bo jak ma być jako Częstochowski, no to powinien raczej nie stawiać, tak nie wypuszczać uh -huh. pity ale przyjmować generalnie Trzyma to, Trzeba być regionalny co. właśnie, uh -huh. to uh -huh. powinien być powszechny, uh -huh. tylko wypuszczać plity. Uh -huh. w... Czyli duży odsiew na studiach. Oczywiście. No właśnie. W, trakcie, w trakcie, nie na W trakcie, no tak, tak, tak. nie przy przyjmowaniu. Patrzę wam to? Inaczej bym się tu nie dostał. <laughs> Pytanie, czy inaczej by pan skończył studia. Normalnie bym się nie dostał, kwestia jest taka, że wydaje mi się, że w ogóle we wszystkich uczelniach ta kwestia rekrutacji w wielu miejscach, no bo to generalnie hmm. są te punkty z matury i inne rzeczy, uh -huh. mi się wydaje głupotą straszną, uh -huh. bo teraz ktoś... Na, na, ktoś na, pewno to, na pewno to, co ja bym chciał, żeby dostawać studentów i tutaj się z Helerem zgadzam całkowicie... żeby Nie, nawet może być rozmowa, ale żebyście potrafili pisać autentycznie, mhm. e, żebym, żebym czytając pracę rozumiał, co tam jest napisane. O błędach ortografii nie wspomnę, po pierwsze, a po, a po drugie zdolność logicznego myślenia, tak? czyli jakaś, jakaś taka podstawa, że ktoś, mówiąc krótko, wie jak, na czym polega nauka, nie? w takim najbardziej podstawowym być może, No, ale pisanie w rozmowie nie wyjdzie. minut nie? proszę Studia bezpłatne, częściowo odpłatne czy całkowicie płatne? To jest jasne, że to jest bardzo takie hipotetyczne pytanie, dlatego że w Polsce to w życiu nie przejdzie. Jak na lokalne, to bezpłatne. Bo to teraz mhm. Równe szanse. A ja, bym teraz ja, to jest... częściowo odpłatne. ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby były częściowo odpłatne. Tak samo jak nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wizyty lekarskie były częściowo odpłatne. E, to z powodów pewnie wiecie jakich, tak? Znaczy, jeżeli się za coś nie płaci, to się tego nie szanuje, niestety tak to, tak to po prostu działa, nie? Ale zobaczcie, bo to nam też jakby pokazuje, ten kontekst... Kredyt studencki albo sponsor. Ja zawsze sobie tak myślałem, zawsze tak sobie myślałem, kiedy jeszcze nie myślałem o tym, żeby pracować na uczelni, że jak założę biznes, to będę jedną osobę kształcił. Jak ją wykształcę, będę brał sobie kogoś innego do kształcenia. Tak, będę płacił stypendium 1000 złotych miesięcznie, powiedzmy od liceum do końca studiów. Najinteligentniejszych ludzi ze swojego środowiska, jakich znajdę. Tak to działa w Stanach. Mam mnóstwo znajomych, znaczy wielu znajomych mam, którzy studiują w Stanach. W Stanach studia są bardzo drogie. To też do tego wrócimy. Na najlepsze uczelnie studia są bardzo drogie. Ale żadna z nich, to są, nie wiem dlaczego, ale mam w większości koleżanki, żadna z nich nie zapłaciła centa za swoje studia. Ale sponsorzy wybierają właśnie najinteligentniejsze Tak jest. Tak jest. Jedna z nich na przykład skończyła, ona skończyła w ogóle, ja nie pytam z czego te studia, chyba z literatury e, amerykańskiej, e, i za jej studia zapłaciło wojsko. Jakby warunek był taki, że pięć lat po skończeniu studiów ona odpracuje, e, przez pięć lat po studiach będzie pracowała dla wojska. Tego, kogo... No ale jasne, więc, więc to jest tylko pytanie, odpowiedź na pytanie pana Sylwka, tak? Jeżeli kogoś nie stać, a jest zdolny, to gwarantuję panu, że pieniądze się znajdą. No to może pan iść do straży pożarnej albo może pan iść do Fundacji Kulczyka albo do, do Caritasu albo jeszcze gdzieś indziej, tak? Bo kiedy studia byłyby, bezpłatne, kiedy studia byłyby płatne, to płacilibyśmy mniejsze podatki. Nie widzę tego inaczej, tak? No, inaczej to jest inaczej to jest absurd. Tak, inaczej to jest absurd. Trzeba by zdjąć 1% z VAT-u albo, yy, albo obniżyć yy, PIT i tak dalej. Nie? Inaczej to nie ma sensu. to związku, że gdyby ludzie nie musieli płacić tego ponuku podatku, to ręce pokazali swoją wielkoduszność osobistą. Jasne, że tak. Ale jedną rzecz, tylko Pani Aniu i zaraz oddam Pani głos. A zobaczcie, tutaj też się pojawia ten wątek, on tutaj w kilku momentach pojawił się. Bo, chyba Was trochę przekonałem, albo przynajmniej podobnie myślimy, do, tego, do tej regionalności Uniwersytetu Częstowskiego. Nie? Jeżeli to będzie Uniwersytet Regionalny, to żeby był bezpłatny, tak? to padło tutaj powszechność i bezpłatność. To jest dokładnie to, jak funkcjonują Uniwersytety Stanowe w Stanach Zjednoczonych. Tak? Najlepsze uniwersytety są całkowicie płatne i bardzo drogie. Uniwersytety stanowe są niższe, na niższym poziomie, ale są no, niemal bezpłatne. Nie? Znaczy, to czesne jest, jest symboliczne. Pani Aniu? Ja, ja widzę, że ten, ten funkcjonuje. Na przykład ja widzę, że u nas w mieście w Wieluniu bardzo wielu studentów przychodzi do lokalnych biznesmenów i oferują swoją pracę w wakacje, mhm. ferie czy po studiach zamian za sponsorowanie. A poza tym Sponsoring. Wczoraj, a, a poza tym wczoraj, e, wczoraj się dowiedziałam, że na przykład są e, takie jakieś mają granty dla najlepszych maturzystów 5000. Mm -hmm. mm -hmm. e, z... Jak Najbardziej wydaje mi się, że to jest to wszystko to zrobienie oczywiście ta zmiana mentalności, ale e, ale to pytanie sobie przeskoczymy bardziej do pomyślenia, wam tylko pokażę jak to funkcjonuje. Na przykład na Notre Dame, gdzie ja wykładam od czasu do czasu, tam jest obowiązek przez studia licencjackie, tak zwane, czyli undergraduate, jest obowiązek mieszkania, przynajmniej, tylko nie pamiętam, przez semestr czy przez rok, we wspólnych akademikach. Czyli tak jak Wy tutaj jesteście, macie obowiązek przez jeden rok mieszkać w akademiku. Tamta akademika, to wiadomo, że to nie jest nasz akademik z i szczurami, chociaż pewnie już nie ma. Tylko to są rzeczywiście, to się nazywa dorm. To ludzie w ogóle w Stanach są dużo bardziej, jak oglądacie te różne głupie, albo mniej głupie, komedie amerykańskie, także tam jest kappa, zeta, delta, coś tam, to, to są właśnie stowarzyszenia, to są w ogóle międzyna, znaczy ogólnonarodowe właśnie fundacje, które przyjmują sobie członków, mieszka się we wspólnych akademikach i ludzie są dużo bardziej związani z tą grupą niż z ludźmi ze studiów. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, tak? Ale tu też jest pytanie, czy Bylibyście za tym, żeby ten uniwersytet potencjalny częstowski organizował wam życie bardzo mocno, tak, nie wiem, kluby studenckie, które dawniej funkcjonowały, nie wiem, puby uczelniane, tak to funkcjonuje na Notre Dame na przykład, nie? wspólne restauracje, baseny itd., itd. gdzie tak naprawdę mamy kampus, prawdziwy kampus, gdzie ludzie żyją i bardzo rzadko w ogóle wychodzą poza kampus, bo nie potrzebują. Czy raczej y, tylko wspólne zajęcia dydaktyczne, a życie w domu indywidualne? To jest jakby pytanie, które też można sobie w tym kontekście zadać. No i znowu, jeżeli sobie wyobrażamy, to możemy zapytać, czy studia jednolite, czy studia trzystopniowe, tak jak jest teraz, tak? licencjat, yy, magisterskie, doktoranckie. Nie? To jest, no mówię, to są rzeczy, które są jakby poza nami, ale możemy też o to pytać. Natomiast tu są, to też jest pytanie do Was. Wspólny pierwszy rok, czy raczej od samego początku chcielibyście dostawać się na konkretny kierunek studiów i przez 3 albo 5 lat studiować tylko specjalistyczne rzeczy z Waszego kierunku? To się jakoś łączy z którymś wcześniejszych pytań, nie? Może nie cały wspólny pierwszy rok, ale przynajmniej wszystkich przedmiotów Okej, czyli dostajemy się od razu na konkretny kierunek studiów, ale i tak na przykład na danym wydziale duża część przedmiotów jest realizowana wspólnie. Dobrze Pana rozumiem? Tak. Ktoś inna opinia? A ktoś z Was chciałby, żeby był wspólny pierwszy rok? Żebyście dostawali się na przykład na wydział filologiczno-historyczny Uniwersytetu Częstowskiego i dopiero po pierwszym roku, czy w trakcie pierwszego roku wybieracie kierunek studiów. Ktoś byłby za? Okej. Okay. Uh -huh. po roku no dokładnie, dokładnie. Uh -huh. Uh -huh. To dokładnie tak bym też to widział, nie? że to jest, to jest z jednej strony, a z drugiej strony ten, ten pierwszy rok jest, jest wspólny, to znaczy jeżeli na przykład ktoś yy, przychodzi na studia z myślą, żeby studiować tam administrację, a w trakcie jednak nie wiem filozofia czy filologia polska, to on nic nie traci, nie musi jeszcze raz powtarzać pierwszego roku. Nie? A z drugiej strony można by wtedy pomyśleć, że jeżeli ktoś po drugim roku zaczyna nowy kierunek studiów, to już może nie musi wracać na ten pierwszy rok, tylko zaczyna od razu specjalizacji. Nie? Tak, tak to funkcjonuje w Stanach, mi się to wydaje dobre. Zobaczcie, to jest to pytanie, czy ten wątek, który, i na tym chyba skończymy, ten wątek, który Pan Adam poruszył, tak? czy, czy relacja, bo te relacje możemy różnie budować, tak? to jest upraszczając, czy relacja raczej mistrz uczeń, tak? Że mamy wykładowcę, który jest wielkim autorytetem, i student z nabożną czcią do niego podchodzi, jak ja do McIntyre'a, czy do, do Karola Tarnowskiego, czy do wielu innych. Czy raczej bardzo bliska relacja pomiędzy wykładowcami i, i studentami, tak? Jakby wspólne też spędzanie czasu, dużo nieformalnych spotkań. W jaką stronę byście chcieli, żeby to ewentualnie poszło? Który model byłby Wam bliższy? Pani Bożeno, dla, dlaczego was pytam, dlatego że wy macie doświadczenie dwóch różnych wydziałów i yy, takie jak ja mam bardzo małe doświadczenie z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tam są yy, na Wydziale Sztuki, czy w ogóle wśród artystów, są dużo bliższe relacje. znaczy to jest, tam, tam jest dużo bardziej partnerski układ niż... Tak, no tak, tak, tak, tak. Tego wymaga, żeby, żeby dokładnie tak to Czyli nie, nie chciałybyście, żeby to było jakby powszechne, tylko rzeczywiście, żeby to było czymś naturalnym, co wynika. No bo na filozofii też chyba dużo bardziej tak jest, nie? Mało studentów, mało pracowników, więc możemy mieć bliższy kontakt. Ja nie studiowałam na przykład na kierunku, na przykład na gdzie jest podział na grupę, faktycznie ta relacja jest taka, że nawet czasami osobiście nie ma studiować, to wydaje mi się, że raczej y, taka bliższa racja mistrz uczeń jest wręcz wymagana. Uh -huh. Uh -huh. To jest w ogóle jedną rzecz, tylko powiem, y, y, y, znowu, że tak się odwołam do Stanów, widzę no, na Amerykanofila, ale co na to poradzę. Tam zasada jest prosta, na przykład na studiach, y, w sensie na, na seminariach, tam zasada jest bardzo często taka, jeden profesor, jeden doktorant, jeden magistrant, jeden y, bachelor, kandydat. Czyli promotor ma po jednym studencie do promowania, nie? Z każdego poziomu. Pani Aniu, i tylko przelecimy ja, ostatni. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to mistrz wcale mistrz buduje sobie tą pozycję długo, tak? Uh -huh. I on może iść ze studentem. Panie Kubie, podpisał się pan? Wpisał e, się tak, pan? Tak. Uh -huh. On może ze studentem iść na piwo, tak? Uh -huh. Ale i tak zachowa taką uh -huh. relację z uczeniu, Jasne. Nauczeń, tak? Jasne. Pytania tylko, które jeszcze y, można by postawić. Tak? Jakie wydziały byście widzieli, jakie kierunki, czy które są niepotrzebne, czy jakie byście dodali? Oczekiwania wobec władz, tak? wobec, wobec rektorów, wobec wykładowców. E, jakie y, oczekiwania wobec studentów należałoby stawiać? No i wreszcie, jakie motto uczelni byśmy wybrali? E, więc pamiętajcie to pierwsze pytanie. Dlaczego istnieje uniwersytet? Z jakiego powodu miałby istnieć uniwersytet częstowski? Bo jeżeli nie ma takiego powodu, to nie ma sensu, żeby on istniał. No i w jakim celu ma istnieć? Bo jeżeli nie ma tego celu, to też lepiej, żeby była Akademia Częstochowska, tak? po prostu, to znaczy Akademia Nadługosza. Tak? To pytanie, pytanie o, o powód. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za, za uczestnictwo w wykładzie. Jedna informacja, jeżeli ktoś z Was ma indeks, a spełnił wymagania, bo dostałem wczoraj maila takiego, możecie podejść, od razu Wam wpiszę, dlatego że widzimy się w czwartek, powiedzmy od godziny dziewiątej, ale chciałbym się z Wami mówić, że jeżeli ktoś będzie chciał przyjść, Powpis to w budynku na Armii Krajowej. Tam będę w 121 od 9, bo pozostało nam 45 minut, więc żebyście nie musieli tak wcześnie wstawać. I jeszcze jedna opcja, nad którą się zastanawiałem, jeżeli grupa nie wyrazi sprzeciwu, to możemy się tak mówić. Jeżeli ktoś z Was był na czterech wykładach, a nie na pięciu, czyli jednego mu brakuje, to jeżeli reszta nie wnosi sprzeciwu, to możemy się umówić, że większość z tych wykładów jest w necie, na YouTubie, Pan Adam je umieścił, albo audio, albo wideo, ale od razu uprzedzam, jedno przesłuchanie nie wystarczy. To będą szczegółowe pytania, jeżeli komuś z Was zależy na tym, żeby mieć zaliczenie z tego przedmiotu, to na, na tym wykładzie, na którym nie byliście, przesłuchajcie go sobie dokładnie, z uwagą i przyjdźcie zaliczyć. Ale wtedy Was odpytam, czy rzeczywiście wysłuchaliście tego wykładu.